Nakręcamy teraz na nakręcamy tą odprawę, nakręcamy tą rozprawę, nakręcamy tą wyprawę, na kręcamy, teraz na nakręcamy tą odprawę, nakręcamy tą rozprawę, nakręcamy tą wyprawę. Czy ty, czy ty, czy ty, czy ty, czy ty, czy ty, czy, ty, czy, ty, czy ty, wiesz co dla ciebie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ważne jest Co tak, to tak, co tak, co tak, co tak, robić bardzo chcesz Kim w swoim życiu w końcu zostać, zostać, zostać chcesz Co? Jak? game to jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ważne Wiesz, najważniejsze w swoim życiu teraz tutaj jest To jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ważne Wiesz, najważniejsze w całym twoim życiu teraz tutaj jest Czy ty, czy ty, czy ty, czy ty, czy ty, czy ty, czy ty, czy ty, czy ty Wiesz, co dla Ciebie bardzo, bardzo, bardzo bardzo ważne Jest Co tak, co tak, co tak, co tak, co tak, co, tak robić bardzo też kim w swoim życiu w końcu zostać, zostać, zostać też Ja nie po... Ja nie powiem ci ja nie powiem, ci sam sobie odpowiedz twoje życie, twojsze niż mojsze twoja w końcu bardzo, bardzo rzecz. Ja nie powiem, sam sobie odpowiedź twoje życie, twojsze niż mojsze twoja w końcu bardzo, bardzo rzecz. Ja nie powiem, sam sobie odpowiedz Czy ty, czy ty, czy ty, czy czy czy czy wiesz, co dla ciebie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ważne jest co tak, to, tak, tak, co, tak, co, tak, co tak robić bardzo chcesz, Kim W swoim życiu w końcu zostać, zostać, zostać też to jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ważne Wiesz, najważniejsze cen w całym Twoim życiu teraz tutaj jest To jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ważne Wiesz, najważniejsze w w Twoim życiu teraz tutaj jest czy ty, czy ty, czy ty, czy ty, czy ty, czy ty, czy ty wiesz, to dla ciebie bardzo, bardzo, bardzo bardzo ważne jest, to tak, co tak, co tak, to tak, tak, tak robić bardzo chcesz, kim w swoim życiu w końcu zostać, zostać, zostaj chcesz, czy ty, czy ty, czy ty, czy ty, czy ty, czy ty wiesz, to dla ciebie bardzo, bardzo, no, bardzo bardzo ważne jest, to tak, to tak, to tak, to tak TAK robić bardzo chcesz, kim w swoim życiu w końcu zostaj, zostaj, zostaj Czyty, ty czy ty czyty, ty czyty. ty wiesz co dla ciebie bardzo bardzo bardzo bardzo ważne jest co tak co tak co tak co tak co tak robić bardzo chcesz kim w swoim życiu w końcu zostać zostać, zostać czy ty czy ty czy ty czyty. wiesz, co dla ciebie bardzo bardzo bardzo bardzo ważne jest Co tak co tak co tak co tak robić bardzo bardzo chcesz kim co lecz czeka. Co zostań dostan ensuite